Konstancja cieszyła się dużym szacunkiem pasierba. Prawie stale przebywali razem, nieraz pod nieobecność Zygmunta. I młoda macocha roztaczała opiekę nad dorastającym młodzieńcem. Wiadomo, że rozmawiali ze sobą po niemiecku. 26 grudnia 1607 roku królowa urodziła pierwsze dziecko, syna. Uroczyste poselstwo wysłane do Pragi zaprosiło na ojca chrzestnego cesarza Rudolfa II Habsburga. Jednak Noworodek był chorowity i wkrótce zorientowano się, że nie będzie żył długo. W związku z tym Piotr Skarga 1 stycznia ochrzcił niemowlę, nadając mu imiona Jan Kazimierz. W dziewięć dni potem malutki królewicz zmarł, a w miesiąc później przybyło do Krakowa uroczyste poselstwo cesarza, wysłane na spodziewane chrzciny. 18 lutego królowa przyjęła wysłanników kuzyna. Przepraszała, że nie czekano ze chrztem, bo, jak to potwierdziły wydarzenia, sądzono, że chłopczyk długo nie pożyje. W związku ze śmiercią królewicza wysłannicy nie wręczyli królowej bogatych darów cesarza, ale trzeźwa Austriaczka upomniała się o nie, wiedząc, że ma do nich prawa w myśl rodzinnych zwyczajów Habsburgów. Niedługo potem królową spotkał nowy cios. 29 kwietnia 1608 roku zmarła jej ukochana matka, arcyksiężna Maria. Wkrótce monarchini była znowu w ciąży. Oczekując potomka, 25 lutego 1609 roku w Warszawie Zygmunt III zapisał żonie na dobrach królewskich sumę posagową i inną tytułem Wiana, a na Sejmie w roku 1609 wyznaczył Konstancję oprawę. 22 marca 1609 roku Austriaczka nad ranem urodziła w Krakowie drugiego syna, którego ochrzczono 26 kwietnia, nadając mu imiona Jan Kazimierz, te same, co nosił jego zmarły brat. Stał się on najbardziej ukochanym dzieckiem Konstancji, a później był dość kontrowersyjnym królem Polski. W czerwcu 1609 roku Zygmunt III wyruszył na wojnę moskiewską i na czele Zjednoczonych Wojsk Polsko-Litewskich zaczął od 29 września oblegać Smoleńsk, który był wówczas miastem trzykrotnie większym od Warszawy i słynął ze świetnych fortyfikacji. Żony i synów pozostawił w Wilnie. Z Konstancją przebywała przez jakiś czas szwagierka Anna Wazówna, a także Nuncjusz, Piotr Skarga i kilku senatorów. W ten sposób został utworzony sui generis ośrodek polityczny, w którym młoda, dwudziestojednoletnia monarchini odgrywała już poważną rolę. Popierała ona koncepcję męża dotyczącą konieczności zdobycia Smoleńska i wypowiadała się przeciw planom Żółkiewskiego opanowania Moskwy z pozostawieniem na tyłach niezajętej potężnej fortecy. Królowa zasłynęła z chęci podtrzymywania ducha bojowego w społeczeństwie, kiedy na Sewierszczyźnie zamki moskiewskie zaczęły się poddawać Polakom, urządzała z tej okazji bal i zabawy, w których brał już udział młody Władysław. Halszka z Radziwiłłów, sapierzyna, donosiła mężowi, że na którymś z przyjęć wiedli ją w taniec królewicz i królowa. Mąż Halszki, lew, kanclerz litewski, prawie codziennie przysyłał żonie listy z podsmoleńska która je głośno odczytywała Konstancji. Jednak kanclerz był pesymistą i rozwodził się głównie nad drobnymi niepowodzeniami wojsk polskich. Oburzona królowa kazała mu więc napisać, że chciałaby choć raz otrzymać od niego pomyślne wiadomości. Sama informowała o przebiegu działań wielu senatorów w Koronie i dbała o to, aby wysyłane tam listy tchnęły optymizmem oraz podkreślały przewagę Polski nad Moskwą. Zdobywała się też na wiele wyrzeczeń. Ponieważ wojna dużo kosztowała, to Zygmunt nie zawsze regularnie przysywał rodzinie pieniądze, w związku z czym monarchini na utrzymanie swego dworu sprzedawała bez szemrania własne klejnoty, nie prosząc męża o dotację. Wilnie królowa po dawnemu oddawała się praktykom religijnym. Na jej prośbę skarga ofiarował Bogu sześciomiesięcznego Jana Kazimierza na ołtarzu św. Kazimierza w katedrze, co nastąpiło 16 września 1609 roku. Konstancja zwiedzała budowany wówczas kościół św. Kazimierza i na jego wykończenie przeznaczała hojne datki. Odwiedziła kiedyś także kolegium jezuickie i oglądała tam szkołę, cele, salę jadalną i kuchnię. Praktyczna gospodyni wypytywała o kwalifikacje kucharza i skosztowała przygotowane przez niego posiłki. Obawiając się, że są one z powodu jej wizyty nietypowo dobre, następnego dnia przysłała niespodziewanie swego dworzanina, który pobrał próbki przygotowanych potraw, i zaniósł monarchini w celu degustacji. Musiała nie być z kontroli zadowolona, skoro kazała posłać uczniom posiłek z własnej kuchni. 14 grudnia 1609 roku urządziła wspaniały pogrzeb spowiednika męża ojca Gołyńskiego, który zaraził się pod smoleńskim tyfusem i zmarł, a zwłoki jego zostały przywiezione do Wilna. W roku 1611 brała udział w niezwykłym wydarzeniu, idąc wraz z królewiczem Władysławem w procesji Bożego Ciała, Widziała, jak Kalwin włoski, Francis de France, ze stopni wzniesionego na ulicy ołtarza, zaczął przemawiać, atakując kult sakramentów i wzywając, aby nie popełniano bałwochwalstwa oddawaniem opłatkowi boskiej czci. W najwyższym stopniu oburzona Konstancja doprowadziła wraz ze skargą do wydania na Włocha najcięższego wyroku. Wyrwano mu więc najpierw język, a później poćwiartowano na śmierć. W odpowiedzi Kalwini dokonali nieudanego zamachu na życie ojca Piotra. Uważa się, że za czasów Konstancji dwór Kulewski wykazywał największą żarliwość religijną ze wszystkich dworów monarszych, jakie miała Polska w swych dziejach. Nadawała ton temu sama Austriaczka, która poza codziennym wysłuchiwaniem dwóch do czterech nabożeństw odmawiała nie tylko różaniec, ale i brewierz kapłański. Pomimo, że na zamku były dwie kaplice, w wielu komnatach poustawiała domowe ołtarzyki, z których później jeden, sporządzony z Hebanu, podarowała katedrze płockiej. Te aspekty życia najłatwiej narzucała poddanym i przyczyniła się do tego, że jak to ujął później dziejopis jezuitów ojciec Załęski, i magnat dumny, i szlachcic butny nie wstydzili się klęczeć godzinami przed Najświętszym Sakramentem, pójść ze świecą w ręku w orszaku procesyjnym i należeć do bractw religijnych. Kluwa coraz skuteczniej rugowała z dworu wszystkich protestantów, a wśród nich nawet szwagierkę, do której Zygmunt był mocno przywiązany i z którą dawniej często się widywał. Król nadał siostrze teraz dwa starostwa, Brodnickie i Gołąbskie, i tam królewna szwedzka zaczęła najczęściej przebywać. Niewątpliwą zasługą monarchii jest to, że ograniczyła korupcję, która za jej następczyń bardzo wzrosła i stała się prawie oficjalnym źródłem dochodów królowych. Konstancja natomiast zazwyczaj starała się aby krzesła senatorskie i inne urzędy otrzymywali ludzie w jej przekonaniu najbardziej wartościowi, np. Na gorliwi katolicy. To jej np. zawdzięczał podkanclerzostwo światły Tomasz zamojski choć pochodził z rodziny wrogiej Habsburgom. Niemniej i wówczas zdarzały się wypadki tylko lekko zawalowanego przekupstwa. Tak np. Samuel Konarski za województwo malborskie musiał zapłacić królowi 10 tys. zł, królowej 5 tysięcy zł, a Urszuli Majryni pod kanclerzemu po 2000 zł. złotych. Aktywna Austriaczka nie cierpiała próżnowania i poza czasem przeznaczonym na modlitwę zawsze znajdowała jakieś zajęcia dla siebie i dla swych panien. Odpowiadało to usposobieniu jej małżonka, który także wieczorami czytał, pisał, wyrabiał naczynia liturgiczne, względnie malował lub kopiował dzieła obcych mistrzów. Uzdolnienia manualne odziedziczył po ojcu jeden z królewiczów, Aleksander Karol. Pomimo ograniczenia gorszących uciech, na dworze nie panował ponury nastrój, gdyż Zygmunt był życzliwy ludziom i lubił się śmiać, a i Konstancji nie uważano za przykrą w codziennym kontakcie. Jednak nawiązanie bardziej osobistych stosunków z parą monarszą było dla dworzan niemożliwe. Tak na przykład dzięki etykiecie królestwo tylko z dziećmi zasiadali do stołu, czyniąc wyjątki dla zupełnie nielicznych osób, co było niesłychanym wyróżnieniem. W ogóle przestrzegano bardzo zasad hierarchii. Nawet niektóre meble, np. krzesła wyściełane pąsowym aksamitem, zostały zastrzeżone wyłącznie dla najwyższych dostojników. Nieraz jednak na Zamku Warszawskim panował wesoły nastrój, a czasami nawet urządzano nie tylko uroczyste, ale i o charakterze rozrywkowym bale. Zygmunt od czasu do czasu lubił sobie popić i na przykład w czasie chrztu córki tłukł wszystkie kieliszki, będąc radośnie podchmielony w nastroju życzliwym do świata. Królowa chętnie tańczyła, zawsze urządzała wystawne śluby swych panien i brała udział w zabawach urządzanych z okazji wydarzeń rodzinnych w domach wielu dostojników. Jerzy Oseliński podaje na przykład, że na trwającym trzy dni jego weselu był przez wszystek czas z niezwykłej łaski król Zygmunt, królowa Konstancja i królewna szwedzka Anna. Na dworze nieraz urządzano fajewerki i mniejsze przyjęcia, na których tańczyli królewicze. Szczególnie popularna była wówczas galarda. Większe uczty odbywały się w Izbie Senatorskiej. W czasie pobytu w Wilnie Konstancja stała się świadkiem strasznego pożaru, który zniszczył znaczną część miasta. Ogień spostrzeżono w godzinach rannych 1 lipca 1610 roku. Nie można go było opanować. Spłonęła wówczas cała Akademia, znaczna część zamku i większość katedry, z wyjątkiem kaplicy świętego Kazimierza. Na szczęście o 15 luną ulewny deszcz, który ugasił pożar. Niemniej straty były ogromne. Nauczanie teologii trzeba było przenieść do nieświeża, a filozofii do Półtuska. Hojne datki królowej umożliwiły jednak szybką odbudowę niektórych budynków, a zwłaszcza gmachu retoryki. W tym okresie Zygmunt ciągle oblegał Smoleńsk. W lutym 1610 roku zjawili się tam przedstawiciele opozycji bojarskiej i zaproponowali obwołanie carem Władysława. Spisano wówczas prowizoryczną umowę. Latem tego roku Żółkiewski odniósł zwycięstwo pod Kłuszynem, i stanął u bram Moskwy, gdzie 27 sierpnia w wyniku rokowań z pokonanymi zdetronizowano cara Szujskiego i ustalono warunki objęcia przez starszego królewicza tronu Rurykowiczów. Bezpośrednio potem Polacy zajęli Kreml. Jednak król nie zatwierdził tej umowy, bojąc się wysyłać pierworodnego do obozu wrogów, a poza tym myślał o Moskwie dla siebie. 13 czerwca 1611 roku Zygmunt zdobył wreszcie Smoleńsk, a 25 lipca odbył uroczysty wjazd do Wilna, witany przez żonę i syna. Na polecenie Konstancji wzniesiono bramy triumfalne i iluminowano miasto lampionami. Niedługo potem monarchini ponownie została matką, rodząc 25 maja 1612 roku, królewicza Jana Albrechta. Wkrótce cała rodzina udała się do Warszawy, gdzie rozpoczął się Sejm. Zgodzono się wówczas, aby 17-letni Władysław zasiadł na krześle obok tronu ojca. Właśnie wtedy, w obecności także królowej, Żółkiewski przekazał uroczyście monarsze carów szujskich, to znaczy samego cara, jego brata i bratową. Konstancja była pierwszą panią na zamku warszawskim. Jej poprzedniczki Anna Jagielonka i Anna Austryaczka, przebywając w Warszawie mieszkały w dawnych budowlach piastowskich domu dużym i domu małym oraz we wzniesionym przez Zygmunta Augusta domu nowym. Dopiero po zgonie swojej pierwszej małżonki Zygmunt III pod koniec XVI wieku rozpoczął budowlę wielkiej rezydencji o kształcie pięcioboku, skład którego wchodziły dom duży i dom nowy. Dom mały został zburzony. W roku 1603 z powodu przeprowadzanych robót Sejm musiał się odbyć w Krakowie, a w roku 1604 już pisał, że zamek jest ciągle rozszerzany i odnawiany. O ogólnej koncepcji budowli decydował sam monarcha, który osobiście rozstrzygał także wiele szczegółów, a sprawy ściśle fachowe prowadził prawdopodobnie architekt Giovanni Trevano. Wyrazem gustu wazy była surowość i prostota bryły zamkowej. Najpierw wznoszono skrzydło północno-wschodnie obejmujące dom nowy, tu na pierwszym piętrze król zaplanował apartamenty swoje i przyszłej małżonki, a po nim, włączając dom duży, południowo-wschodnie, gdzie miał obradować Sejm i Senat. Później powstały ściany północna, zachodnia i południowa. W chwili zawarcia drugiego małżeństwa prace te były bardzo zaawansowane, ale dalekie do zakończenia. Od tego momentu wszystko to, co wykonywano na rozkaz jego królewskiej mości, było prawdopodobnie w coraz większym stopniu dyskutowane z nową monarchinią. W związku z tym upodobania Konstancji musiały się odbić na wyglądzie warszawskiej rezydencji, choć wypowiadane w prywatnych rozmowach nie zostały utrwalone dla potomności. Początkowo rodzina królewska tylko okresowo mieszkała we wznoszonym zamku, który w roku 1607 w dodatku omal nie spłonął w wielkim pożarze Warszawy. Dopiero w maju 1609 roku nastąpiła ostateczna przeprowadzka z Krakowa, ale wkrótce wyjechano do Wilna. W 1610 roku zostało wreszcie wzniesione ostatnie skrzydło pięcioboku. Tak więc dopiero po powrocie Zygmunta III z kampanii moskiewskiej zamek stał się stałą siedzibą monarszą. Nie oznacza to, że wszystkie prace były już zupełnie wykonane. Do roku 1619 budowano na przykład wieżę nazywaną obecnie Zygmuntowską, a zegar na niej został wmontowany w trzy lata później. Burzono także drewniane pomieszczenia pozostałe z czasów Zygmunta Augusta i Batorego. Pokoje mieszkalne Zygmunta i Konstancji mieściły się od strony Wisły. Skrzydło północne zajmowali królewicze w miarę dorastania. Panny górne, frau Mieszkały piętro wyżej ponad swą panią, która osobiście sprawowała nad nimi pieczę. Dworzan i służbę męską pomieszczono naturalnie możliwie najdalej. Jednocześnie urządzano wnętrza, a wydaje się, że w tym wypadku Konstancja podejmowała szczególnie dużo decyzji. Komnaty ozdabiano portretami pędzla Dolabelli zakupowanymi za granicą obrazami Rembrandta, Rubensa i Jordansa, dekoracjami struksowymi, dębowymi, Marmurami, kaflowymi piecami, żerandolami z brązu, perskimi dywanami, a wreszcie arrasami. Zygmunt III powiększył kolekcję Jagielonów o kilka nowych serii gobelinów, bądź zakupionych przez siebie, bądź odziedziczonych po ojcu i sprowadzonych ze Szwecji. Wiadomo, że dzieje Adama i Ewy wisiały w apartamencie królewicza Władysława. Konstancja własną sypialnię kazała obić czarnym welurem, a sypialnie synów złotogłowiem. W całości w pokojach stało niewiele mebli ale wszystkie były kosztowne i najczęściej sprowadzane z Włoch. Poza tym rozbudowywano jednocześnie ujazdów, dokąd królowa czasami przenosiła się w czasie dłuższych nieobecności męża. We wznoszonym zamku kształtował się jednocześnie ośrodek intensywnego życia kulturalnego. Społeczeństwo szlacheckie uważało jednak dwór królewski jako obcą enklawę. Składało się na to wiele przyczyn. Pierwszą były zwyczaje samego wazy. Diabeł Stadnicki w czasie rokoszu wołał o nim z oburzeniem Gra w piłkę, karty, alchemię robi, piece wymyśla, ja króla Zygmunta za pana nie mam. Nie dodawał, że monarcha miał szereg innych wykroczeń tego typu, na przykład zupełnie nieźle malował. Współdziałał też manualnie przy konstrukcji słynnego zegara, w którym w czasie, gdy wybijały godziny, ukryty mechanizm poruszał figurki przedstawiające procesje w Rzymie. Ruszały się wówczas wszystkie postacie, papieża niesiono na krześle oraz odzywały się trąby i kotły. Wobec ogólnej dezaprobaty budziło nieufność nawet to, iż Waza w czasie oblężenia Smoleńska po raz pierwszy w Polsce oglądał nieprzyjaciół przez lunety, a przy planowaniu szturmów korzystał z barometrów. Jeszcze większą przyczyną izolacji była duża liczba cudzoziemców na dworze oraz fakty, że stosunkowo rzadko mówiono tam po polsku. Sama Konstancja najczęściej posługiwała się niemieckim i w tym języku porozumiewała się z mężem, pasierbem, synami, spowiednikami, fraucymerem, a nawet z księdzem Skargą. Nieraz używano też szwedzkiego, włoskiego i hiszpańskiego. W straży królewskiej było dużo Niemców, Szkotów i Szwedów. Fraucymer królowej składał się prawie wyłącznie z Austriaczek. Etykietę hiszpańsko-habsburską, do której i króli i królowa przywiązywali dużą wagę, Społeczeństwo polskie odczuwało jako coś bardzo obcego, a masom szlacheckim także nie odpowiadał swoisty dla jezuickiej kontreformacji odcień religijny oraz cała atmosfera artystyczna. Stąd też Dwór Królewski pod wieloma względami stanowił wyspę izolowaną od społeczeństwa. Stan ten utrzymywał się przez wiele lat, i dopiero pod koniec życia Konstancja zaczęła być częściowo akceptowana przez poddanych a nawet pojawiły się ślady czegoś, co można nazwać bardzo umiarkowaną i obwarowaną wieloma zastrzeżeniami popularnością. Przyczynił się do tego fakt, że monarchini nauczyła się mówić po polsku, przyswoiła sobie niektóre, zupełnie pojedyncze, krajowe zwyczaje, że jej osobistym cechom nie można było wiele zarzucić oraz że w całej Rzeczypospolitej wzrosła sympatia dla kontrreformacji, której nieugiętą rzeczniczką była właśnie królowa. Dużo czasu królowej zajmowały dzieci, których ciągle przybywało. Poza dwoma żyjącymi najstarszymi synami, 13 października 1613 roku urodził się królewicz Karol Ferdynand, 14 listopada 1614 królewicz Aleksander Karol, 20 stycznia 1616 królewna Anna Konstancja, a 7 sierpnia 1619 roku królewna Anna Katarzyna Konstancja. Tylko pierworodny Jan Kazimierz i pierwsza z córek umarli w niemowlęctwie. Reszta rodzeństwa wprawdzie dość często chorowała, ale żadne nie zmarło w dzieciństwie. W chwili urodzenia ostatniego potomka Konstancja liczyła 31 lat, a Zygmunt 53. Ulubieńcem matki był jej najstarszy syn Jan Kazimierz. Wychowywano go, podobnie jak i jego braci, w dużej izolacji od społeczeństwa. Chłopca otaczał cudzoziemski dwór, a z obcymi w ogóle nie mógł bez świadków rozmawiać. Naprawdę łatwy dostęp mieli doń tylko Jezuici. W rezultacie zaistniała wręcz niewiarygodna sytuacja. Kulewicz w dzieciństwie, mówiąc po polsku, robił błędy. Uczył się długo, do 23 roku życia, ale bez określonego planu. Interesował się teologią, znał dobrze łaciny i niemiecki, a gorzej włoski i francuski. Dość wcześnie okazało się, że, będąc zdolny, jest też i znerwicowany. Jego młodszy brat, Jan Albrecht, był łagodnym, cichym, spokojnym i dobrym chłopcem. Natomiast następny z synów Konstancji, Karol Ferdynand, cechował się uporem i zaciekłością. W dodatku nie odznaczał się szczególnie lotnym umysłem, choć później uważano go za bardzo dobrego administratora, a poza tym napisał rozprawę teologiczną. Najzdolniejszy okazał się najmłodszy z braci Aleksander Karol, który słynął jako najbardziej przystojny. Kolejna Anna, Katarzyna Konstancja, nie wyróżniała się urodą, ale, jak ją opisał nuncjusz Visconti, była dobrze ułożona, roztropna, mająca wiele cnót i przymiotów. Z dziećmi pary monarszej wychowywała się ich kuzynka bawarska Maria Clara, którą w 1618 roku jako dziesięcioletnią przywieziono do Warszawy. Była ona bratanicą arcyksiężnej Marii z nieudanego małżeństwa jej młodszego brata. Rodzeństwo dziewczynki nosiło tytuły tylko hrabiów Wartenberg, a samą Marię Klarę nie traktowano w Polsce na równi z dziećmi pary monarszej, wobec czego na przykład księżniczka nie zawsze zasiadała przy królewskim stole. Bawarka słynęła z wielkiej pobożności i po śmierci królowej, mając 25 lat, wstąpiła do karmelitanek bosych w Krakowie pod imieniem Marii Teresy od Świętego Józefa. Podobno Konstancja rozpuszczała dzieci i uczyniła bardzo niesamodzielnymi, choć jednocześnie pozwalała, aby różni wychowawcy traktowali je dość surowo. Wszyscy chłopcy przez wiele lat mieszkali w jednym pokoju, nie dotyczyło to ich brata przyrodniego Kulewicza Władysława, i nie mieli oddzielnej służby, a dopiero stosunkowo późno otrzymywali własne apartamenty, wszystkie mieszczące się w południowym skrzydle zamkowym. Wiadomo, że wówczas Jan Albrecht miał baldachim, Częściowo złotem, częściowo jedwabiem szyty, a Karol Ferdynand, koloru białego i niebieskiego, złotem szyty. Nauczycielami królewiczów byli ksiądz Prewencjusz oraz jezuita Rudnicki, później już tylko najmłodszego Aleksandra, ojciec fabrycy Borkowski, a głównym wychowawcą wojewoda poznański Jan Ostroruk. Rozwojem synów interesował się także sam monarcha. Niemniej sarkano, że pozostają głównie pod kontrolą kobiet, matki i Urszuli Majrin. Edukację królewiczów wielu historyków później ostro krytykowało. Obok męża i dzieci do najbliższego kręgu Konstancji należała Urszula Majeryn, o 18 lat starsza od królowej. Była to bawarka skromnego pochodzenia, której nawet nazwisko nie jest znane. Termin Majeryn oznacza ochmistrzynię. Przybyła ona do Krakowa wraz z pierwszą żoną Zygmunta III, Anna Ostryjaczką, i stała się jej najbardziej zaufaną dworką. Ciesząc się jednak także ogromnymi względami króla oraz acy księżnej Marii, z którą stale korespondowała, nazwając w listach moją najjaśniejszą panią i matką, co dowodziło o wyraźnej zażyłości. Już wówczas zaczęła mieć wpływ na wiele decyzji Zygmunta III. Po śmierci jego pierwszej żony została wychowawczynią ich dzieci. W tym okresie rola jej wzrosła jeszcze bardziej, także nawet chodziły nieprawdziwe pogłoski, że była królewską miłośnicą. Zawsze związana z arcyksiążętami styryjskimi, pilnowała na dworze krakowskim interesów Konstancji i bardzo przyczyniła się do zawarcia drugiego małżeństwa austriackiego. Teraz z kolei stała się zaufaną nowej monarchini, której pomagała wychowywać dzieci. Doglądała też jej finansów i miała prawo kwitować imieniem Konstancji odbiór pieniędzy, a w pewnych sytuacjach pisała nawet za nią listy. Mimo że nieraz w dzieciństwie bardzo mocno kulewicza Władysława biła, Zygmunt musiał nawet kiedyś interweniować i bronić jedynaka. On jednak bardzo kochał Urszulę, a później podobne uczucia żywiło do niej jego młodsze przyrodnie rodzeństwo. Ochmistrzyni zajmowała zupełnie wyjątkową pozycję na dworze. Wolno jej było niekiedy jeździć z parą królewską tą samą karocą, czasami spożywać posiłki przy ich stole i nieraz być obecną w czasie prywatnych audiencji. Inną formą wyróżnienia Urszuli był fakt, że miała tych samych co Konstancja Spowiedników korespondowała z królewną Anną Wazówną. Wielu magnatów pisało do bawarki, aby tą drogą nieoficjalnie przekazać jakieś informacje królowej, najczęściej obciążające swoich wrogów, a czasami wręcz prosząc o protekcję. Kasztelan mścisławski Iwan Mieleszko twierdził, że dlatego nie otrzymuje królewszczyzn, bo panny Urszuli u królowej jej mości wrączkę nie całuje. Nawet kanclerz litewski Lewsa Piecha świadczył służby swoje jej mości panny Urszuli, a miłe komplementy przekazywał ochmistrzyni także Albrecht Stanisław Radziwił, wpierw podkanclerzy, potem Hetman wielki litewski. Niektórzy dostojnicy ubiegali się podobno nawet o jej rękę, licząc, że król męża Majryn obsypie największymi zaszczytami. Trzeba pamiętać, że inni ją szczerze lubili, dzięki czemu na przykład biskup krakowski Andrzej Lipski zapisał Urszuli w testamencie kosztowności. Była bardzo mocno związana z jezuitami choć podobno jej stosunki ze skargą nie układały się najlepiej. W roku 1605 ojciec Piotr donosił generałowi w Rzymie, że Ochmistrzyni przebywa na dworze ku oburzeniu ogólnemu i z małym honorem. Korespondował z nią Rudolf II, później bardzo szanował cesarz Ferdynand, a Urban VIII przesłał Ochmistrzyni Złotą Różę. W Polsce poza królowymi, w całych dziejach kraju papiestwo wyróżniło w ten sposób oprócz Urszuli tylko jedną damę, Halszkę z Radziwiłłów w Sapierzynę. Zaufaną Konstancji znano dobrze także w Sztokholmie i w Madrycie, a korespondował z nią również książę bawarski. Majeryn miała wiele zalet. Nauczyła się swobodnie mówić po polsku, była mądra, inteligentna, taktowna, niezwykle pracowita i dokładna, całkowicie oddana rodzinie królewskiej i dość wykształcona. Znała łacinę. Poza tym oznaczała się świetną pamięcią oraz umiarkowaniem w jedzeniu i piciu. Albrecht Stanisław Radziwił opisał ją jako pięknie wychowaną, Nabożeństwa pełną, ustawicznie zajętą pracą, w mowie ostrożna i zawsze prawdę mówiąca. Nuncjusz Visconti podkreślał, że Ochmistrzyni jest pilna i dokładna oraz mówił, że jak gdyby wyrzekła się miłości samej siebie. Będąc powiernicą i króla i królowej, Woszula stała się jedną z czołowych postaci kontrreformacji polskiej. Cechowała się także dużą lojalnością wobec Habsburgów, ale w jeszcze większym stopniu wobec Wazów. Umierając, większość swych kosztowności zapisała dzieciom Zygmunta III z jego obu małżeństw, choć pamiętała także o kościele w Monachium, a więc w mieście, w którym ujrzała światło dzienne. Poza Urszulą do najbliższego grona Konstancji należeli ojcowie jezuici. Spowiednikiem jej był najpierw ojciec Jerzy Tredler, a później, od roku 1614, ojciec Walent Zeidel. Godność kaznodziei kolejno pełnili ojcowie Piotr Skarga, Mateusz Bembus. Fabrycy Groza i Sebastian Lejszczewski. Jezuitami byli również spowiednicy króla i młodszych królewiczów. Tak, że tylko Władysław miał kapelana dominikanina, ojca Fabiana Birkowskiego. Ze skargą królowa bardzo się zaprzyjaźniła i nie pamiętała może chciał kiedyś przeszkodzić w zawarciu jej małżeństwa. Ojciec Piotr był z ówczesną monarchinią w jeszcze bliższych stosunkach niż z jej zmarłą siostrą, bo nauczył się mówić po niemiecku i w tym języku swobodnie porozumiewał się z Konstancją. Szczególnie zbliżył ich wspólny pobyt w Wilnie. Pomimo obecności na dworze dużej liczby jezuitów, nie byli oni wszechmocni. Jako przykład tego mogą służyć losy ulubieńca Zygmunta, kulantczyka Denhoffa. Początkowo był on protestantem, więc kulowa pod wpływem ojca Bębusa chciała go usunąć. Niemniej, choć nawet poróżniła się z mężem, nie potrafiła tego dokonać. Co więcej, w rozpoczętej walce Denhofa z jezuitą wygrał ten pierwszy i bębus musiał w roku 1618 opuścić dwór. Zygmunt III nie chciał się z nim nawet pożegnać i zabronił to uczynić także dzieciom. Naturalnie inni ojcowie byli traktowani zupełnie odmiennie i choć upozażenie wszystkich pozostało bardzo skromne, to jednak ogromnie liczono się z ich zdaniem, a zwłaszcza nie dopuszczano do krytyki zgromadzenia. Kiedy w roku 1628 doszło do burt uczniów szkół jezuickich z wychowankami pozostałych zakładów naukowych, to na skargi tych ostatnich pozostawali głusi i Zygmunt, i Kolewicz Władysław, i Konstancja. Król zamierzał też nadać kolegium jezuickiemu w Poznaniu prawa akademii, a ojca Rudnickiego mianować biskupem w nagrodę za edukację synów. Jednak do obu tych wyróżnień zakonu nie doszło, gdyż pierwszemu stanowczo sprzeciwiała się Akademia Krakowska, a na drugi nie wyraził zgody sam zainteresowany. Wyrazem stosunku pary królewskiej do jezuitów były też hojne dar, jakie małżonkowie składali na ich kościół, którego budowa w Warszawie rozpoczęła się w roku 1608. Jezuici byli wprawdzie bardzo ważnymi, ale nie jedynymi uczestnikami kamaryli dworskiej związanej z królową i z królem. Najbardziej znienawidzonym przez szlachtę stał się podkomorzy wielki koronny Andrzej Bobola, imiennik i krewny świętego jezuity, dawny dworzanin Zygmunta Augusta i Batorego, a przyjaciel skargi. Drugim, podobnie oddanym przybocznym, był Felix Kryski, kanclerz koronny. Ten należał do osób szczególnie mocno związanych z Konstancją, z którą stale wymieniał opinie na bieżące sprawy. Innymi członkami kamaryli dworskiej byli Łukasz Opaliński, Kasztelan Poznański, Mikołaj Wolski, współtowarzysz poszukiwań alchemicznych Monarchy, Myszkowscy i dwaj potoccy. Z królową w specjalnie bliskich stosunkach pozostawali duchowni Andrzej Lipski, który zdobył jej względy gorliwością religijną i dobrą znajomością niemieckiego oraz protekcją Urszuli, Henryk Firley i Hieronim Cielecki, ochmistrz Jana Kazimierza, gdy ten był niemowlęciem. Wszystkich wyniosła na biskupów.